Bajki i baśnie polskie Beata Krupska, sceny z życia smoków. Część druga, scena czwarta. Dowiadujemy się, że smok to nie ptak. Następnego dnia z samego rana smoki poszły nad urwisko. Poszły same, ponieważ żaba zachorowała na świnkę i pójść nie mogła. Płakała głośno, ale nic jej to nie pomogło. Smoki kazały jej leżeć na kupie suchych liści i chorować. Więc żaba leżała i chorowała, a smoki poszły. Urwisko było wysokie, strome i bardzo straszne. Na brzegu rósł krzak głogu, który miał mało liści, a dużo kolców. I poza tym nic nie rosło. Smoki sposępniały i spojrzały w dół, marszcząc brwi. – Słabo dzisiaj wieje – zachrypiał smok Zygmunta. Wieje tak, jak potrafi, czego się czepiasz, warknął Wincenty Smok. Smok Antoni bał się najbardziej, więc postanowił mieć to już za sobą jak najprędzej. Odsuńcie się, wyszeptał grobowym głosem. Smoki się odsunęły, a Antoni cofnął się trochę, żeby mieć większy rozbieg i zaczął biec w stronę urwiska, szybko przybierając łapami. Trochę przeszkadzał mu tłusty brzuch. Już, już miał skakać, gdy Wincenty Smok krzyknął. – Ogon! – Antoni w ostatniej chwili wyhamował, ryjąc piętami w piasek. – Co ogon? – ryknął. – Rozczapiesz ogon! – To będziesz lepiej sterował – powiedział spokojnie Wincenty. – Twoja głupota jest większa niż to urwisko. – Ażby cicho i tyle, ty truflo! – ryknął Antoni i skoczył. Przez chwilę zawisł w powietrzu, spojrzał w dół, zamachał wszystkimi łapami, puścił nosem trochę dymu z ogniem i zaczął spadać. – Ty, on leci! – stwierdził zainteresowaniem Smok Zygmunta. – Ale pionowo – zauważył ponuro Vincenty. W tym samym momencie Antoni rąbnął z hukiem o ziemię, wznosząc tumany kurzu. Potem rozczapierzył ogon i legł bez ruchu. – Co on robi? – chrypnął Smok Zygmunta. – Leży. – Co ty robisz? – zawołał Smok Zygmunta do Antoniego. – Leżę – odparł Antonik, krztusząc się piachem. – Miałeś latać – obraził się Wincenty. Antoni obrócił się na plecy i spojrzał na oba smoki siedzące na urwisku. – Wiesz, ostatniej chwili się rozmyśliłem – więc zszedłem po prostu na dół, dość szybko, jak widzieliście, a teraz się opalam. Antoni zamknął oczy i pomyślał, że będzie się chyba musiał opalać przez trzysta lat, zanim uda mu się wstać. Kości bolały go potwornie, miał podbite lewe oko i ogromny gus na łbie. Wincenty smog i smog Zygmunta rozmyśliły się trochę wcześniej niż Antoni i więcej smoczych skoków nie było. Antoni był zbolały i zły. Ale i tak cieszył się w duchu, że udało mu się wstać po 30 minutach, a nie po 300 latach. Trzeba się cieszyć z drobnostek, pomyślał, bo nigdy nie wiadomo, jakie urwisko czeka nas jutro. Kiedy smoki wróciły na polanę, żaba udawała, że nic nie zauważyła. Przyznacie chyba, że nie jest łatwo przeoczyć trzy dorodne smoki na małej polanie, ale żaba była zdolna. Pod wieczór zwróciła w stronę smoku w żabie oczy i zaskrzyczała łaskawie. O, jesteście? Jak było? Smok Wincenty, smok już otworzył pysk, żeby jej opowiedzieć, gdy nagle Antoni zawołał. Jedno słowo z pyska, a stanie się coś strasznego. Smoki zamarły w bezruchu. Nawet żaba siedziała cicho. Nikt nie miał odwagi sprawdzić, co takiego strasznego by się stało, gdyby jedno słowo wydobyło się ze smoczego pyska. Smoki nigdy więcej nie próbowały latać, a żaba nigdy nie dowiedziała się, jak było. Ale za to miała świnkę. Scena piąta. O smoczym budownictwie i co z tego wynikło. Zbudujemy mur, powiedział Wincenty Smok we wtorek. A za tym murem zbudujemy las, a potem go wyrąbimy i zbudujemy boisko do piłki nożnej i huśtawkę dla żaby. Będziemy mieli mnóstwo roboty. Smoki wybudowały mur bardzo szybko. Smok jest stworzeniem ambitnym i potrafi pracować, jeśli zechce. A ponieważ taka ochota, nachodzi go bardzo rzadko, więc smoczych murów niewiele jest na świecie. Po zbudowaniu muru, smoki wdrapały się na nie, posapując wysiłku, bo przeszkadzały im tłuste brzuchy. A potem zeskoczyły na drugą stronę i zamarły ze zdziwienia. Stały tam zupełnie nowe, świeżo upieczone smoki. Jeden był bardzo duży, a drugi był średni. Włosy miały ostrzyżone na jeża, były bardzo szczupłe i poważne. Stały nieruchomo, patrząc przed siebie dużymi, czerwonymi oczami, aż smok Zygmunta nie wytrzymał i zapytał z lekka chrypłym głosem. – Co wy? – To samo co wy, odparł spokojnie średni smok. – Zaraz, zaraz. Po pierwsze, spokój ma tu być, a po drugie, dlaczego wy jesteście takie inne? Nie wstyd wam? Zupełnie nam nie wstyd, odrzekł spokojnie średni smok. My jesteśmy rasowe smoki i mamy prawo wyglądać tak, jak nam się podoba. Rasa upoważnia do wielu rzeczy. Antoni, Wincenty i smok Zygmunta popatrzyły po sobie niepewnie. No, a my to co? szepnął Antoni. Jesteś jesteście kundle – odpowiedział za żenowaniem. Nowy Średni Smok. Smok Zygmunta chlipnął pod nosem. – Po czym poznaje się rasowego smoka? – Rasowy Smok przechodzi mutację – wyjaśnił Nowy Średni. – Dlatego mój kumpel nic nie mówi. Wstydzi się, mówi jak kura. – Biedny – szepnął Smok Zygmunta. Poza tym rasowe smoki są przeważnie szczupłe, poważne i bardzo muzykalne. Są tak muzykalne, że nigdy nie słuchają muzyki. Muzyka je drażni i z tym rozdrażnieniem zjadają ludzi. A co jedzą, gdy nie są rozdrażnione? Krochmal. Smoki zamilkły. A jak na was mówić? Przerwał ciszę Vincenty. Nowy średni puknął palcem zapadniętą pierś kolegi i powiedział... To jest Zdzisław, a ja się w ogóle nie nazywam, bo szkoda mi na to czasu. A dlaczego byliście za tym murem? Zdzisław milczał, więc nowy średni wyjaśnił. My tak zawsze, za jakimś murem. Jak nam ktoś muru nie postawi, to nic z tego, nie ma nas. A jak jest mur, to owszem, możemy nawet postraszyć. To taka pozostaje z życia na podzamczu. To się chyba nazywa urazy z dzieciństwa. Tak mi tłumaczyła pani doktor, ale za dużo mówiła, więc ją zjadłem. Mam nadzieję, że wyciągnęła z tego odpowiednie wnioski. Ty też dużo gadasz, burknął Antoni. Ja mogę. Ja jestem rasowy. Zdzisław nie wytrzymał i zaskrzeczał nagle kurzym głosem. Jeść. Trzeba było od razu tak mówić, powiedział Vincent. Na polanie żaba gotuje czarną polewkę. Chodźmy ją postraszyć. I smoki poszły. Scena szósta o tym, jak nieprzyjemnie jest być warzywem. Żaba miała straszny sen. Śniło jej się, że jest cebulą. Rośnie w ziemi po samą szyję, a na głowie ma szczypior. Ale zacznijmy od początku. W małym ogrodzie otoczonym przez stare krzewy bzu rosły najróżniejsze warzywa. Na grządce z cebulą w samym środku rosła żaba. Sen był naprawdę straszny. Żaba nie miała nóg ani rąk i było jej z tym bardzo niewygodnie. Popiskiwała cienko wiercąc się w ziemi w nadziei, że jej się wygrzebać na powierzchnię. Inne cebule patrzyły na to niechętnym okiem. Jedna z nich powiedziała nawet. Ta cebula jest niewychowana, rozpycha się. Żaba na chwilę znieruchomiała z oburzenia i już miała coś powiedzieć, gdy raptem na jej głowie usiadł motyl bielinek kapustnik. Żaba wrzasnęła przerażona, inne cebule zaczęły chichotać, a jedna z nich oznajmiła: Widać, pomyślał, że jesteś kapustą. Hi, hi, hi. Motyl spojrzał groźnie na grządkę, potem w dół na żabę pod postacią cebuli. Cicho kobiety. Tylko trochę odpocznę i polecę dalej, nie ma o co robić tyle hałasu. Dobrze ci mówić, krknęła żaba. Tobie nikt nie siedzi na głowie. Jak się obudzę i będę znowu żabą, to cię zjem. Motyl spojrzał na nią spokojnie. Tak prędko to się jeszcze nie obudzisz. Byłem przed chwilą na waszej polanie i wszyscy chrapią, że miło. Ty też śpisz w najlepsze. Żaba posmutniała. To co ja teraz zrobię? Nudzi no, mi się okropnie na tej grzące i na pewno wyglądam śmiesznie z pęczkiem szczypioru na głowie. Wyglądasz bardzo ładnie i nie masz wyłupiastych oczu. To powinno cię trochę pocieszyć. Mnie już nic nie pocieszy, rzekła ponuro żaba i zamachała rozpaczliwie pękiem szczypioru. W tym samym momencie nadleciało stado różnych motyli, kołując nad głową żaby cebuli. Był tam paść królowej, nazywany również jaskółczym ogonem, był modraszek, lazurek, cytrynek i parę innych motyli. Jeden z nich krzyknął do bielinka kapustnika. – Rysiu, no jak tam z naszą próbą? – Jaką próbą, jaką próbą? – zaszeptały zaciekawione cebule i nawet żaba nadstawiła ucha. Rysio dumnie wypiął wątłą piersi. Chłopaki i ja założyliśmy zespół baletowy i właśnie odbywamy próbę do naszego pierwszego przedstawienia pod tytułem Los motyla nad jeziorem łabędzim, Powiedział. A motylice też biorą udział? Zapytała duża dorodna cebula rosnąca na końcu grzędy. Nie motylice, a motyle kobiety Poprawił ją modraszek lazurek. Niektóre Biorą udział, tylko moja żona niebo, nasze lazurkowe kobiety są czarne, a czarny kolor nie pasuje do dekoracji. Natomiast będzie śpiewała w chórze. W tej samej chwili z oddali dobiegł głośny, trochę fałszujący śpiew. Głosy były niskie, trochę ochrypłe, a chwilami wybijał się z pomiędzy nich delikatny dźwięk saksofonu. To wasze kobiety tak śpiewają okropieństwo, zapiszczały cebule. Tylko żaba trochę się skuliła i zacisnęła usta, podejrzewała bowiem, co za chwilę nastąpi. I rzeczywiście, na ścieżce ukazała się grupa smoków idących gęsiego ze śpiewem na ustach. Na końcu szedł smok Zygmunta i grał na saksofonie. Motyle ze zdumienia pootwierały szeroko usta. Żaba wychyliła się z ziemi jak najbardziej mogła i krzyknęła gromkim głosem. – Tu jestem, ratunku! – Smoki od razu zamilkły i zaczęły rozglądać się dookoła. Najpierw zauważyły rój motyli. – Zobacz motyle – powiedział Antoni. – Przecież widzę – burknął Wincenty Smok. Smok Zygmunta wzruszył lekceważąco ramionami. – Ja potrafię zagrać lepsze motyle. Moje tańczą na materacach, noszą kolorowe rajstopy i baletki zatłasą Na głowach mają... – Co się wymądrzasz? – krzyknął z oburzeniem paść królowej. – My też mamy baletki i rajstopy, a na głowach nosimy diademy z prawdziwymi brylantami. To znaczy z takimi szkiełkami jak brylanty, ale nikt nie wie, że to nie są prawdziwe brylanty. Nikt. – Jak są nikt? – zaśmiał się Smolk Zygmunta. – Ja wiem. – Skąd? – zdziwił się paść królowej. – Ratunku! – rozległ się rozdzierający krzyk żaby. – Ojej. To chyba głos żaby, zaniepokoił się nowy średni, a Zdzisław zakaszlał nerwowo. Tak, tak, to głos żaby, krzyczała żaba. To ja tu rosnę w ziemi i nie mogę się obudzić. Czy moglibyście wrócić na polanę i mnie obudzić, żeby ten straszny sen się skończył? Żaba? Zdziwił się Wincenty, zaglądając pod kępkę zielonego szczypioru. – Ale ci się sen trafił? <śmiech> – Wincentku, kochany – jęczała żaba. – Obudź mnie, błagam, błagam. – Moja droga, twój sen jest twoją sprawą, a po drugie my też śpimy i śnimy. Śnij nam się właśnie, że spotkaliśmy pyskatę motyla i żabę rosnącą w ziemi w charakterze cebuli. – Będziemy cię mogli obudzić dopiero, jak sami się obudzimy. Żaba zamilkła z przerażenia, a Wincenty obrócił się do smoku i krzyknął. – Smok, Zygmunta, grać! – Śnimy dalej! Smok Zygmunta zaczął grać, smoki zaczęły śpiewać ochrypłymi głosami i smoczy szereg pomaszerował ścieżką w stronę lasu. Po chwili ciszy odezwał się paś królowej. Rysiu, skąd nie wiedzieli, że nasze szkiełka to nie są prawdziwe brylanty? O rety, zdenerwał się Rysio Kapustnik, jesteś najgłupszym motylem na grzędzie z cebulą. Paś Królowej się rozpłakał. – Nie rycz! – Warknął Rysio Kapustnik i podał mu dużą, białą chustkę. – Będziesz miał czerwone oczy i jak to będzie wyglądało podczas przedstawienia? Wygwieżdżą cię! – Rzeczywiście! – szepnął Paś, głośno czyszcząc nos i ocierając oczy. – A teraz, chłopaki, zaczynamy próbę! – rozkazał Rysio Kapustnik i motyle zaczęły tańczyć. Wszystkie cebule z żabą włącznie podniosły głowy i zaczęły z zaciekawieniem oglądać motyli balet. Wyglądało to bardzo pięknie. Najpiękniej tańczył Rysio Kapustnik w roli łabędzia. Stąpał delikatnie na paluszkach, a białe skrzydełka z wydziękiem układały się w wymyślne pozy. Paść Królowej również tańczył pięknie, tylko zaczerwienione oczy trochę go szpeciły. Najtrudniejszą rolę miał Modraszek Lazurek. Występował bowiem w roli nieba, a chwilami w roli jeziora i musiał starać się znaleźć we wszystkich miejscach jednocześnie. Pozostałe motyle miały role drugorzędne, ale tańczyły równo, co było niemałym osiągnięciem. Cebule patrzyły zachwycone, żaba również. Właśnie stwierdziła, że sen zrobił się nagle bardzo piękny i że chętnie pośniłaby jeszcze, gdy nagle poczuła, że się budzi. Ojej! Krzyknęła z niezadowoleniem i raptem znalazła się na polanie. Przetarła oczy łapkami i rozejrzała się w koło. Smoki spały na plecach, oddychając głęboko. Obok, pod dębem, stały równiutko poustawiane termosy z zupą ogórkową. Żaba pomacała się po głowie. Szczypioru nie ma, pomyślała z zadowoleniem. Wyjęła lusterko i zajrzała do niego ostrożnie. Byłupiaste oczy są, westchnęła ze smutkiem. Potem odkręciła smocze termosy i z każdego ulała trochę zupy ogórkowej do swojej miseczki. Zjadła zupę, popatrzyła na śpiące smoki i powiedziała do siebie. – Niech sobie pośpią. Taki kawał maszerowały, śpiewając, że pewnie są zmęczone. I żaba pobiegła popływać do pobliskiego jeziorka. Koniec części drugiej